Dzień dobry Państwu. Na początku dzisiejszego spotkania w ramach Letniej Szkoły Życia proponuję, aby każdy z nas zadał sobie pytanie. Jak widzisz samego siebie? Co możesz o sobie powiedzieć? Może uważacie się Państwo za osobę niezależną i samowystarczalną i w związku z tym zajmujecie się głównie własnymi sprawami, czy też uczestniczycie w życiu rodziny, społeczności lub społeczeństwa. Ludzie, którzy nas otaczają są różni. Jedni wybierają niezależność, inni zaś bardziej cenią współpracę. Ostatnio duży nacisk kładzie się na samodzielność, Także wielu z nas uważa, że sami powinniśmy zaspokajać swoje potrzeby, nie czekając na pomoc otoczenia. Jednak kiedy przyjmiemy taki kierunek myślenia, przestaniemy zwracać się do innych o pomoc i nie będziemy jej nikomu udzielać a strach pomyśleć, ale taka postawa doprowadzi do stworzenia społeczeństwa, gdzie nie będzie miejsca na empatię i wyrozumiałość, a każdy człowiek będzie przykładał własny interes nad potrzeby innych. Jednak mimo coraz szybszego życia i skupienia się na sobie, na szczęście są jeszcze ludzie gotowi i zdolni do tego, aby pomagać innym. Jest wiele form i możliwości pomagania innym ludziom, Lecz my w tej krótkiej audycji skupimy się na roli spotkania z innymi, a właściwie na zasadzie, która mówi. Słuchanie i umiejętność porozumiewania się należą do najskuteczniejszych form pomagania innym. Pomocy tej udzielić może każdy człowiek. Odbywa się to w naturalny sposób, a uczymy się tego już jako dzieci. A wielu z nas przypomni sobie momenty, kiedy wysłuchaliśmy kogoś, kto miał kłopoty i kto dzięki temu poczuł się lepiej. Umiejętność słuchania z uwagą drugiego człowieka będącego w potrzebie to wielki skarb, prowadzący do poprawienia relacji międzyludzkich, przede wszystkim w rodzinie, ale także we wszystkich dziedzinach naszego życia, gdzie jeden człowiek ma kontakt z drugim człowiekiem. Stwierdzono także, że wielu z nas ma wrodzony dar słuchania innych ludzi i pomagania im w rozwiązywaniu ich problemów. Do takich ludzi przychodzą inni, bo czują, że nie zostaną odrzuceni, zbyci potraktowani zdawkowo. Jeżeli ktoś z Państwa odkryje w sobie taki talent, to apeluje o to, aby go nie zamykać i nie marnować. Jest tylu ludzi potrzebujących wsparcia w dzisiejszym obojętnym świecie. Nawet jeśli na to nie liczymy, to w otwarciu na innych ludzi oczekują nas nagrody. Umiejętność słuchania innych i porozmawiania się z nimi może przynosić wiele satysfakcji. Pomaganie ludziom w wyrażaniu ich uczuć i szukaniu rozwiązań dla ich problemu daje duże zadowolenie. Może ktoś zapytać, czy jest to w ogóle potrzebne? Nie wiem, czy pamiętacie Państwo eksperyment, który przeprowadzono w jednej z warszawskich kawiarni. Ogłoszono bowiem, że przy stoliku ustawionym w zacisznym miejscu siedzi wolontariusz gotowy wysłuchać każdego i to za darmo. Po pierwszych godzinach nieufności liczba chętnych do tworzenia się przed drugim człowiekiem przekroczyła wszelkie oczekiwania. Kontakt z drugim człowiekiem jest nam bardzo potrzebny. Zaczynajmy od rodziny, kontaktu z żoną, mężem, partnerem, dziećmi. Niech jedna z strona zdecyduje się na przykład na kilkuminutowe słuchanie tego, co chce przekazać współmałżonych lub dzieci, które w normalnych warunkach napięć i awantur nie mogą przekazać, co im leży na sercu. Może usłyszymy coś, czego nie podejrzewaliśmy, co jest problemem drugiej bliskiej osoby, problemem, który można rozwiązać jedynie w ciszy, w rozumiałości i chęci współpracy. A potem, gdy już uporządkujemy nasze sprawy w domu, Tą dobrą metodę przenieśmy na innych ludzi. Świat wtedy będzie znacznie lepszy. Serdecznie pozdrawiam, Dariusz Tymczewski.